Te azyl okaże ich, i Naruto hmm. <słyska> Więc jego rywalem jest Nei Runda finałowa rządzi się swoimi prawami Naruto się o tym przekona Jeśli to już nie nastąpiło Liczę na emocjonującą walkę Naruto. Bo wiesz, czeka mnie trudne zadanie i chciałbym się trochę rozerwać w trakcie pracy. Perfekcyjna obrona! Czułe punkty! <śm> To nie ma sensu! Ten koleś nie daje się nawet zadrapnąć! Myślisz, że dam się nabrać na coś takiego? Możesz mieć i tysiąc klonów. Ale przede mną się nie ukryjesz. Cały czas trzymałeś się z dala, bo bałeś się, że uderzę cię w punkt czakry. Właśnie tak. Im zacieklej byłem atakowany, tym ty stałeś dalej. Jesteś prawdziwy, mam rację? Naruto! Już po walce. Mówiłem, że to bez sensu. Sądzisz? A ja mówiłem, żebyś mnie nigdy nie skreślał. Hmm? Hmm. Ale jak? Hmm? Aaaaa! Aaaaa! Tak jest! Do boju, Naruto! Naruto! Jeden z jego klonów nie atakował, żeby mnie oszukać i zwabić w pułapkę. Myślałeś, że nie odważę się zaatakować Cię osobiście? Myliłeś się! Hiya! Dostał! Hmm. <śmiech> Przecież to... Co to za technika? Naprawdę myślałeś, że wygrasz? Co się stało? Cios Naruto powinien go przecież powalić. Ney użył... ...rotacji. To jedna ze specjalności na jego. A co powiesz na to? Dzięki Biakuganowi Nei widzi, co się dookoła niego dzieje. Potrafi dostrzec każdy atak, nawet ten od tyłu. A wtedy może użyć techniki obronnej, oktagramu rotacji dłoni. Ja! W momencie, gdy Nei wyczuwa atak, uwalnia z różnych punktów swego ciała potężny skupiony ładunek czakry. Potem obraca się bardzo szybko i wytwarza energię zdolną nie tylko powstrzymać, ale i odrzucić napastnika. Czakrę emitowaną przez różne punkty jednocześnie, na przykład dłonie i stopy, bardzo trudno jest połączyć, a potem kontrolować. Nawet Jonin zazwyczaj tego nie potrafi. Ale Ney technikę miękkiej dłoni doprowadził do perfekcji. Może bez problemu emitować czakry z kilku punktów ciała i odpierać atak z kilku stron naraz. To niezwykle efektywna technika obronna, lepsza nawet od piaskowej tarczy Gary. Nie ma na nią skutecznego sposobu. Myślałam, że tylko tato umie. To sekretna technika. Przez lata zarezerwowana tylko dla członków głównej linii klanu Hyuga. Jakimś cudem Ney ją odkrył i opanował. Nie mogę w to uwierzyć. Stał się silny. Nikogo nie powinno to dziwić, ale nie widzieliście jeszcze jego wszystkich możliwości. To twój koniec, Naruto. Znajdujesz się wewnątrz pola rażenia mojego ataku. Tu miękkiej dłoni. Oktagram sześćdziesiąt cztery dłonie. Ta postawa. Niemożliwe. E, Oktagram dwie dłonie. E, cztery dłonie. Osiem dłoni. 16 dłoni dwie dłonie 64 dłonie Czyżby boczna gałąź klanu wyszła z cienia? <śmienny> To chyba koniec. I pomyśleć, że dziecko z podrzędnej gałęzi klanu Hyuga tak wyśmienicie opanowało trudną sztukę Kekei Genkai. Dziecko, które nigdy nie będzie członkiem głównej gałęzi klanu. Bracie, ogromna szkoda, że tego nie widzisz. Trafiłem cię we wszystkie 64 punkty czakry. Masz szczęście, że żyjesz. Ech, ech, ech, bądź silny. Cóż, to musi być frustrujące. Zdać sobie sprawę, że twoje marzenie było całkowicie nierealne. Myślałeś, że wystarczy jedynie ciężko pracować. Byłeś w błędzie. Hej, i to dobrze się czujesz? Byłam głupia, uwierzyłam, że może wygrać, Naruto. Nie dam się. Ha? Dasz radę? A. Niemożliwe. Jakim cudem? He. Mówiłem. Po prostu nie wiem, kiedy się poddać. Niemożliwe. Hej, hej. Niedobrze. Ty chyba odczuwasz jeszcze skutki walki. Nata, pomóc ci jakoś? Może przynieść ci wody? Pozwól, że ją obejrzę. O? Kim jesteś? Nie bój się. Zaufaj mi. Nie bądź szalony. Prosisz się o większe lanie. Osobiście nic do ciebie nie mam. He! Wzruszające. Zaraz się rozpłaczę. Ja natomiast mam do ciebie bardzo dużo. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiesz? A myślałem, że jesteś wszystko wiedzący. Nie pamiętasz, co zrobiłeś, Hinacie? Nie pamiętasz, jak się na niej wyżywałeś psychicznie? Albo jak tłumiłeś w niej radość z jej sukcesów? Było minęło. To nie jest twoja sprawa. Drwiłeś z Hinaty i nazywałeś się nieudacznikiem. Te wszystkie brednie o wielkim klanie Hyuga, jego głównych i bocznych gałęziach, kogo to obchodzi? To cię wcale nie zwalnia z szacunku do ludzi. Właśnie to mam ci do zarzucenia. Ej, co ty? Spokojnie, jestem lekarzem. Dobrze, skoro tak cię to interesuje, opowiem ci o tym. O nienawiści panującej w klanie Hyuga. Od wielu pokoleń członkowie głównej rodziny klanu Hyuga ćwiczyli sekretne ninjutsu, znane jako Jutsu Znaku Klątwy. Jutsu Znaku Klątwy? Ten znak to symbol ptaka zamkniętego w klatce. To znak tych, którzy nie mogą uciec od swojego przeznaczenia. lata, gdy przywódcy mojego klanu umieścili mi go na czole za pomocą jutsu znaku klątwy. Tego samego dnia w wiosce ukrytej w liściach miało miejsce wielkie święto. Po wielu latach wojny podpisano w końcu pokój z krainą błyskawic. Wysłannikiem tej krainy, który podpisywał rozejm, był szef chmurnych ninja. Naszego dawnego wroga witali wszyscy, każdy genin i każdy chunin z wioski ukrytej w liściach. Zabrakło przedstawicieli jednego klanu, klanu Hyuga, bo tego dnia świętowali trzecie urodziny przyszłej głowy klanu. To były trzecie urodziny małej Hinaty. Mój ojciec, Lord Hyashi Hyuga, jest na widowni. On i mój ojciec Hizashi to bracia bliźniacy. Tyle, że to Hyashi urodził się pierwszy, więc to on jest głową klanu. Niestety. Mój ojciec jako młodszy brat został włączony do bocznej gałęzi rodu. A więc Hinata skończyła trzeci rok. Gratulacje. Dziękuję. Ładnie wygląda, ojcze, prawda? E o co chodzi, ojcze? Co się stało? O, nic takiego, synu. Hizashi, już czas byś mi powierzył na jego. Tak. W dniu, w którym przyszła głowa klanu, skończyła trzy lata. Mój wuj napiętnował mnie znakiem klątwy i stałem się wówczas ptaszkiem w klatce. Ty i ten twój klan, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego rozróżniacie główną i boczną gałąź klanu? I ten dziwny znak klątwy, co on w ogóle oznacza? Jednego możesz być pewien, to nie jest żadna ozdoba. Spróbuj jeszcze raz. Tak. Posłuchaj, Nei. Musisz znać swoje przeznaczenie. Urodziłeś się, żeby chronić Hinatę i dbać o potęgę głównej gałęzi naszego klanu. Rozumiem, ojcze. Do domu. Tym razem mu wybaczę. Wyjątkowo. Nigdy nie zapomnij, co jest ci pisane. Jak widzisz, mam na czole coś więcej niż znak. To także narzędzie, którym można człowieka kontrolować. Żyję w ciągłym strachu przed tymi, którzy w każdej chwili mogą mnie bez problemu zniszczyć. Strach to mój wierny kompan. Nie odstępuje mnie na krok. Jedynie śmierć może nas rozłączyć. W ten sposób strzeżemy mocy Byakugan. Jedynie członkowie klanu Hyuga są posiadaczami tej formy Kekei Genkai. Oczywiście wielu chciałoby wykraść nam jej tajniki. Istniejemy po to, by tak się nie stało. Celem członków gałęzi bocznej klanu jest strzec tego sekretu i służyć jego posiadaczom głównej gałęzi klanu. Posłusznie, bezinteresownie i na wieczność. To jest moje przeznaczenie, a raczej było. Przed tą straszną nocą nie zapomnę tego. Pewnej nocy ktoś włamał się do domu Hiasiego i porwał małą Hinatę. się złoczyńcą, który działał pod osłoną nocy, nie kto inny jaków ninja z krainy Błyskawic, który podpisywał z nami pokój, było oczywistym, że chciał poznać sekret Biakugana. Władze krainy Błyskawic były oburzone śmiercią ich wojownika i uznały, że wioska Liścia złamała warunki pokoju. Zażądano zadośćuczynienia. Nie wyglądało to zbyt dobrze i kolejna wojna wisiała w powietrzu. Wioska ukryta w liściach chciała przede wszystkim jej uniknąć, dlatego zawarto układ. Układ? Kraina błyskawic zażądała głowy tego, który zabił ich ninże. Życie za życie. Wioska liścia zgodziła się na taki warunek. Ale ojcze, jak to? Żeby uniknąć wojny, zabito człowieka, ale nie Hiasiego. Zamiast niego pozbawiono życia mojego ojca, by chronić główną gałąź klanu. Byli do siebie podobni i to bardzo. Na ich losie zaważyło kilka sekund. Dawno temu, gdy jeden z nich przyszedł na świat chwilę wcześniej niż drugi.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 Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Leszek Zduń, Adam Pluciński, Brygida Turowska-Szymczak, Modest Ruciński i inni. Ten koleś i te jego magiczne palce, miękkie pięści, czy jak on tam je nazywa. Dokładnie wie, gdzie uderzyć, by zablokować moje ujścia czakry, a bez niej jestem bezradny. Czuję się jak podczas treningów z gdy zużywałem całą swoją czakrę. Zaraz, zaraz, to jest to! Tak, zawsze mogę wydusić z siebie jeszcze trochę czakry. W następnym odcinku Prawdziwa Siła Słabeusza.